No tutaj odrębny, także tego zostaw Right, let's open a word of prayer. Jeszcze pomódlmy się. Oh Father, as we come toward the end of the week. Ojcze, zbliżając się do końca tego tygodnia, we're grateful that you have seen us through yet again. Dziękujemy, że po raz kolejny przeprowadziłeś nas. Dziękujemy za tą świeżą możliwość spotkania się z braćmi i siostrami. I dziękujemy za odświeżenie, jakiego doświadczamy, gdy wpatrujemy się w Twoje słowo. I odświeżenie, jakiego doświadczamy, rozważając Twój charakter opisany w piśmie. Teacher, Prosimy, byś ponownie był naszym nauczycielem, gdy będziemy rozmawiali o Twojej dobroci. Pomóż nam usłyszeć i pamiętać, i wprowadzać w życie to, czego. To, co chcesz, abyśmy wiedzieli, aby przynosić chwałę Twojemu imieniu. Prosimy, bo chcemy, byś był uwielbiony w naszym życiu. Amen. I zbliżamy się do końca naszej podróży, w której badamy atrybuty Boga. Trudno w to uwierzyć, ale to już dwudziesty atrybut, który rozważamy. I jeśli jeszcze dwukrotnie się spotkamy i za każdym razem omówimy trzy atrybuty Boga, to dotrzemy do końca a wtedy możecie rozpocząć własną podróż. Kiedy już y, omówimy wszystkie atrybuty Boga, dobrze będzie, jeśli czytając Pismo, będziecie uczyli się identyfikować atrybuty Boga w różnych miejscach Pisma, które czytacie. Dzisiaj spojrzymy na Bożą dobroć i zaczniemy właśnie od samej definicji słowa dobroć. A więc zadajmy sobie to pytanie: jak postrzegamy dobro? Zazwyczaj patrzymy na dobroć jako na coś takiego łagodnego, delikatnego. Zazwyczaj definiujemy dobro jako coś odpowiedniego, jako coś spełniającego swoje zadanie. I podobne pytanie, jak postrzegamy dobroć? I prawdopodobnie, jeśli jesteście do mnie podobni, to postrzegamy dobro na zasadzie porównań. Mówimy o czymś, że jest dobre, better, lepsze, best. albo najlepsze. I e, uważamy, że najlepszy no to jest ten, którego już nie można e, pokonać, nie można nic więcej, jest w najwyższej, najlepszej kategorii. Ale Natomiast tego typu podejście do zagadnienia przez porównywanie jest totalnie nieadekwatne, by opisać naszego Boga. Greckie słowo opisujące dobro to agathos. And it has the meaning of being morally honorable. I to słowo oznacza bycie moralnie szlachetnym. I jest tutaj kilka aspektów, których zazwyczaj nie kojarzymy ze słowem dobry. Is the idea of Jednym z nich jest aspekt moralności. Natomiast druga kwestia dotyczy y, czegoś, co jest wartościowe. And so when we look at the Greek word, it's elevating our understanding of the word good. A więc to greckie słowo nieco podnosi rangę dobra. Uh, good is no longer just adequate or middle of the road or just so. A więc według tego greckiego myślenia dobro nie jest tylko czymś wystarczającym, odpowiednim, na jakimś dobrym poziomie. Natomiast jest to coś, co należy doceniać. Ciekawy jest sposób, w jaki Pan Jezus posługuje się tym słowem, w Ewangelii Mateusza. I spójrzmy na dziewiętnasty rozdział Ewangelii Mateusza. I od szesnastego wiersza zobaczmy, jak Pan Jezus tutaj używa tego słowa. And in verse 16, a man comes and asks Jesus an interesting question. W XVI wieku widzimy człowieka, który przychodzi do Jezusa i zadaje mu ciekawe pytanie. W wierszu XVI mówi nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. Jezus odpowiedział mu w wierszu XVII i powiedział: Dlaczego pytasz mnie o to, co jest dobre? Jest tylko jeden, który jest dobry. A Jezus mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry: Bóg. Jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań. W ewangelii Marka widzimy rozwinięcie tej myśli w dziesiątym rozdziale i w wierszu 18. When Mark records the answer of Jesus in Mark 10, Jesus says, "Why do you call me good? No one is good except God alone. Wierszu 18. Jezus tutaj odpowiada: "Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg." I odwołując się do tego, o czym Pan Jezus tutaj mówi, kiedy rozmawiamy o tym, co jest dobre, to widzimy, że tutaj to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Czasami robię ten błąd i w obecności mojej żony nazywam kogoś dobrym. I wtedy ona mi cytuje Marka 10, 18. Dlaczego nazywasz Go dobrym? Tylko Bóg jest dobry. I oczywiście mówimy z each other, ponieważ znamy, co mówimy, ale też znamy, co Jezus mówił. I my oczywiście sobie żartujemy, bo wiemy, co chcemy powiedzieć, ale też myślimy nad tym, co Jezus mówi. Według tego, co Jezus tutaj mówi, nazywanie jakiegokolwiek człowieka dobrym jest bliskie herezji. Ale Jezus do Jezus podnosi rangę dobroci dlatego, że przypisuje dobroć Bogu. So if God is the standard of good, then here is the standard definition of good from an English language standpoint. Jeśli więc Bóg jest standardem dobra, to oto standardowa definicja dobra. Now remember um, only God is good according to what Jesus said. Pamiętajmy, że według tego co mówi Jezus, tylko Bóg jest dobry. So if only God is good, the standard for good, found in 5, 48. Jeśli więc Bóg jest jedynym dobrym, to taka, taką definicję znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 5. rozdziale i 48. wierszu. I tu Jezus mówi w sermon of the mount You are to be perfect, as your is Jezus tutaj w kazaniu na górze mówi: dlatego macie być doskonali, jak wasz ojciec niebiański jest doskonały. Co, so if God is good, więc jeśli Bóg jest dobry, and Jesus says we need to be like God and He's perfect. A Jezus mówi, że mamy być jak Bóg, który jest doskonały, wtedy wszyscy jesteśmy w poważnym problemie. Ponieważ nikt z nas nie sięga tego standardu. Dlatego tak bardzo jesteśmy wdzięczni za Ewangelię. Bo wiemy, że nam Dlatego, że doskonałość, której nam brakuje, jest doskonałością, którą Jezus obiecuje nam dać w czasach ostatecznych. Teraz, w naszym praktycznym życiu, nie jesteśmy doskonali. Ale dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa i Jego dziełu, które wykonał na krzyżu Golgoty, jesteśmy w oczach Boga doskonali. Spójrzmy więc na kilka miejsc Słowa Bożego, które opisują dobroć Boga. Zacznijmy od Psalmu 119 i spójrzmy na wiersz 68. Właściwie ta część tego psalmu rozpoczyna się już w wierszu 65, więc od tego wiersza zacznijmy. Dobro wyświadczyłeś swemu słudze Jahwe według słowa twego. Naucz mnie dobrego sądu i poznania. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Jesteś dobry i czynisz dobrze. Naucz mnie Twoich ustaw. particular do tego we're zobaczymy, i punkt po punkcie przyjrzymy się tutaj tym różnym aspektom dobroci Ale w tym 68 wierszu zwróćmy uwagę na te dwa sformułowania jesteś dobry i czynisz dobrze It's interesting to see the Hebrew words and their meaning i tutaj ciekawe jest, gdy spojrzymy na hebrajskie słowa, które opisują Boga. Gdy tutaj Bóg jest opisany jako dobry, to hebrajskie słowo oznacza dobry pod względem wartości, albo moralnie dobry. I to jest podobne do tego greckiego słowa agathos. Mamy tutaj tą ideę moralności, która jest połączona z ideą dobroci i to jest przypisane Bogu. Natomiast jak spojrzymy na tą drugą część tego wiersza, gdzie jest powiedziane, że Bóg czyni dobrze, tam jest użyte inne hebrajskie słowo, które oznacza, że Bóg sprawia że wszystko dobrze się układa, dobrze idzie, dobrze się powodzi Jego stworzeniu. I to jest tutaj istotne, dlatego, że w kontekście, w 67 wierszu, psalmista mówi o sobie, że zanim został Upokorzony błądził, a teraz strzeże jego słowa. A więc nawet gdy się potykamy, gdy błądzimy, Bóg sprowadza nas na dobrą drogę. I Podobna myśl, która tutaj się pojawia, jest zapisana w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i dwudziestym ósmym wierszu. A mianowicie Bóg jest ostatecznym standardem dobra i wszystko, co On czyni, jest godne uznania. Go psalm psalm 145, w Psalmie 145 i 9. wierszu widzimy inny aspekt objawiającej się Bożej dobroci. I zaczniemy znowu, żeby mieć kontekst od wiersza 8. Because when we begin in verse 8, we are being reinforced with Ponieważ w tym ósmym wierszu widzimy ilustrację Bożej jedności, widzimy te różne aspekty Jego charakteru, które współgrają ze sobą w harmonii. Zobaczcie, jakie tutaj w ósmym wierszu są prezentowane Boże atrybuty, zanim przejdziemy do dziewiątego wiersza. Yahweh, is gracious and merciful, Yahweh jest um, łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen łaski. Yahweh jest dobry do wszystkich. Jahwe jest dobry dla wszystkich. Nice to jest takie bardzo szerokie, ogólne stwierdzenie jak dobry dla wszystkich jest Bóg. Całe stworzenie doświadcza błogosławieństw jego dobroci. Ale to, gets specific a few verses later in verse 15 i 16. Natomiast dalej w wierszach 15 i 16 mamy już bardziej szczegółowe elementy jego dobroci. Bóg dostarcza nam pożywienia i zaspokaja wszystkie nasze dobre pragnienia. I cannot help thinking of Psalm 37, 4, says delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. I jak o tym myślę, to przypomina mi się Psalm 47, gdzie, 37, gdzie czytamy, że jak rozkoszujemy się Bogiem, to On daje pragnienia naszych serc. But these summary thoughts are made in verses 15 and 16, which says, the eyes of all look to you, and you do give them their food in due time, you open your hand, and you satisfy the desire of every living thing. I tutaj jest to właśnie podsumowane w tych piętnastym i szesnastym wierszu, oczy wszystkich w Tobie mają nadzieję, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie, otwierasz swą rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. And in Acts 14, Paul even appeals to the goodness of God in his evangelism. W Dziejach Apostolskich w XIV rozdziale Apostoł Paweł odwołuje się do dobroci Boga, kiedy zwiastuje Ewangelię. In his speech, beginning in verse 16, or continued being continued in verse 16, he says, And in the generations gone by, he, that is God, permitted all the nations to go their own ways. I tutaj mówiąc to kazanie od wiersza XVI. Mówi, że za czasów minionych pokoleń Bóg pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Przez jakiś dłuższy okres czasu pozwalał wszystkim narodom robić to, co chciały. Jednak wiersz 17 mówi, że nie omieszkał dawać osobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne. Bóg jest dobry, nawet dla tych, którzy nie chodzą Jego drogami. I lekcja, jaką wyciągamy tutaj z tego rozdziału, to fakt, że Bóg otacza całe swoje stworzenie dobrotliwą troską. Może chcielibyśmy to wyciągnąć w naszą głowę, ponieważ jedna z sposobów, aby zacząć rozmowę evangelistyczną, jest przypomnieć. These non-believers uh, that God provides even though they are not following His ways. I to jest fakt, o którym powinniśmy pamiętać, gdy rozmawiamy z niewierzącymi ludźmi i uświadamiać im, wskazywać im na to, że Bóg troszczy się o nich, nawet jeśli oni w niego nie wierzą i nie są mu posłuszni. I This fact is even more clearly stated by Jesus in Matthew 545. I to jeszcze wyraźniej jest stwierdzone przez samego Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale i 45 wierszu. And And in the context, Jesus is trying to teach those who are listening to him uh, about a correction in their thinking about the love of God uh, and their conclusion that they should hate those who are their enemies. I w kontekście Jezus tutaj naucza ludzi i koryguje ich myślenie, że nie powinni nienawidzieć tych, którzy ich nienawidzą, ale właśnie powinni być jak Bóg, który jest dobry nawet dla tych, którzy są niesprawiedliwi. I Jezus konfrontując ich z ich błędnym myśleniem na temat ich wrogów, w 44 wierszu Jezus mówi I, 45... I On mówi Módlcie się za tymi, którzy Was prześladują. Miłujcie tych, którzy Was nienawidzą. In order that you may be the sons of your Father, who is in heaven, for he causes his son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Abyście byli podobni do waszego Ojca, który jest w niebie, bo On właśnie sprawia, że Jego Słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I myślę, że w naszych czasach. Wiele powinniśmy rozmyślać na temat tych słów Pana Jezusa zapisanych w Mateusza 5,45. Inne wyrażenie tej samej myśli z Mateusza 5,45 znajdujemy w psalmie 84 i wiersz 11. Tam czytamy, że Jahwe jest słońcem i tarczą. Jahwe obdarza łaską i chwałą. Nie odmawia żadnej dobrej rzeczy tym, którzy chodzą w prawości. A więc ponownie widzimy tutaj dobroć Boga, który troszczy się i zaopatruje swoje stworzenia. Szczególnie tutaj w wierszu 11, tym, którzy chodzą w prawości. I myślę, że to właśnie te słowa Apostoł Paweł miał na myśli, kiedy napisał w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 28 wierszu te znane słowa. You probably memorized it, like I have, It says, And we know that God causes all things to work together for good for those who love God and who are called according to his purpose. Prawdopodobnie znacie je na pamięć, że Bóg wykorzystuje wszystkie okoliczności, we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy Go miłują. Us, us, that he, that A więc widzimy, że Bóg wykorzystuje wszystkie okoliczności, aby przynosił, przynosły korzyść Bożym wybranym i przysporzyły Bogu chwały. Do tej pory przyglądaliśmy się temu, co Bóg robi dla swojego stworzenia. Nie wykluczając ze swojej dobroci niewierzących i niesprawiedliwych, ale szczególnie objawiając swoją dobroć w życiu sprawiedliwych. Bóg natomiast, okazując dobroć swojemu stworzeniu, oczekuje też odpowiedniej reakcji ze strony stworzenia. So Gdy na przykład spojrzymy na Psalm 34 to w wierszu 9 czytamy skosztujcie i zobaczcie że dobry jest pan błogosławiony człowiek który u niego szuka schronienia. When you see that word taste in verse gdy patrzymy na to słowo skosztujcie w wierszu dziewiątym, w języku hebrajskim to właśnie słowo oznacza odkrycie czegoś przez osobiste doświadczenie. Natomiast to słowo Dobry w wierszu ósmym ponownie jest to słowo oznaczające wartościowy, moralnie dobry. W przeciwieństwie do świata, który patrzy na otaczające go trudności, mówi. Bóg nie może być dobry. All of mankind should be looking at their circumstances and seeing what good from God can I see in this situation. Człowiek powinien patrzeć na wszystkie swoje okoliczności i poszukiwać w nich dobroci Boga. And when the world looks for goodness in this situation, they are supposedly discovering by experience there is a good all Gdy świat rozważa swoje okoliczności i rozmyśla nad tym, jest w stanie zobaczyć dobroć Boga ale dla nas jako ludzi wierzących good, którzy już dobrze wiemy, że Bóg jest dobry were in a bad situation we should in particular be... Gdy znajdujemy się w niesprzyjających, bolesnych okolicznościach, powinniśmy zadawać sobie pytanie, co dobrego Bóg próbuje uczynić przez te trudne, bolesne rzeczy. Zadajmy więc sobie to pytanie, jak stworzenie może odkrywać dobroć Boga? Po pierwsze, poprzez aktywne szukanie Boga, nawet gdy nie mamy na to najmniejszej ochoty. Jeśli w Psalmie 34. Cofniemy się do poprzednich wierszy. W wierszu piątym psalmista mówi o szukaniu Boga w trudnych czasach. Czytamy tutaj, psalmista składa świadectwo Szukałem Jachwę i odpowiedział mi, uchronił mnie od wszystkich moich obaw. fearful. Jest wiele rzeczy, które budzą nasz lęk. If we were to dwell on the fears without thinking about the goodness of God, that is attempting to be accomplished in this. Jeśli skupimy się tylko na tych niesprzyjających okolicznościach i naszych obawach, bez rozmyślania o tym, co dobrego Bóg jest w stanie przez to uczynić, we would, we would, um, not have the to, face the next to e, sprawi, że będziemy się lękali stawić czoła kolejnym wyzwaniom. To that że jest an Tutaj to słowo w wierszu piątym szukać Jahwe jest takim aktywnym słowem, które wzywa nas do tego, byśmy szukali Boga i jego dobroci w, w aktywny sposób w pośród tego, co się dzieje, co ma miejsce. Psalmist goes on in verse 5 and he says, They looked for him and were radiant, and their faces shall never be ashamed. I dalej w szóstym wierszu Psalmista mówi, Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. And so there's uh, the description of an active looking for God in the midst of fear. A więc mamy tutaj takie aktywne szukanie Boga w jakimś czasie, który napawa człowieka lękiem. It's almost on the par of a desperate search to see where is the good in this situation and not failing to keep on looking if you don't discover it quickly. Could you say that yes. again, please? Try <laughs> it again. It's a great sentence, you know. Uh, I, there is a uh, at a description for us to keep on searching. Mamy tutaj e, opis tego jak szukać Boga Nawet jeśli e, nie uda nam się odnaleźć odpowiedzi, której szukamy szybko. Innymi słowy, nie rezygnuj z szukania jeśli od razu nie możesz znaleźć odpowiedzi. Verse, uh, I dalej w wierszu siódmym. Says, poor man of of Ten biedak wołał, a Jahwe usłuchał i wybawił go z wszystkich jego ucisków. Calling out to God in the midst się do Boga wśród experiences trudnych that które on enduring. Ten człowiek w swej biedzie i utrapieniach i cierpieniu woła do Boga. I czytając razem te wiersze, wydaje się, że tutaj psalmista mówi o swoim doświadczeniu, w którym przez długi czas szukał Boga i zadawał mu pytania i nie mógł znaleźć odpowiedzi ale się nie poddaje. Ale tak jak widzimy w czwartym wierszu, on wzywa do szukania Boga, zgłębiania Go. I dalej w piątym wierszu, tutaj u nas jest przesunięcie wierszy, mówi poszukuj, polegaj na Nim. I nawet w wierszu siódmy mówi, nawet gdy jeszcze nie ma odpowiedzi, dalej wołaj i oczekuj, że On Cię wybawi. Pomóż mi, Boże, zobaczyć Twoją dobroć. I dalej w wierszu jedenastym znajdujemy słowa pociechy. Czytamy że lwięta czasami cierpią niedostatek i głód lecz tym którzy szukają Jahwe nie brak żadnego dobra Innymi słowy lwięta szukają i dostają God will come to the aid of those who keep on searching to provide the answer to what is morally good for their lives. I Bóg w swojej łasce zatroszczy się o wierzących i da im to wszystko, co jest dobre, moralnie dobre w ich życiu. So, we just saw how the creation can discover the goodness of God. A więc widzimy. W jaki sposób stworzenie może odkryć Bożą dobroć? I Boża odpowiedź jest taka, by trwać w szukaniu go, nawet jeśli odpowiedź nie przychodzi od razu. But let's ask the same question in a little different way and let's see uh, the answer that comes i spróbujmy teraz zadać to pytanie w nieco inny sposób i zobaczyć co się dzieje kiedy ta odpowiedź przychodzi so can elect, God, a więc w jaki sposób wybrani czyli święci wierzący mogą odkrywać dobroć Boga the is by looking even when you least feel like looking for it i odpowiedź znowu brzmi Przez aktywne szukanie Boga Nawet gdy nie masz na to najmniejszej ochoty in, in pursuit, Już w, w wcześniejszym psalmie Widzieliśmy to aktywne poszukiwanie I Obietnice, że Bóg da odpowiedź i pomoże zrozumieć, co się dzieje. Ale Psalm 119, 65 do 72. Natomiast w Psalmie 119, w wierszu 60, 60, 65, through 72 od 65 do 72, odpowiedź jest, że Nadal winniśmy być aktywnie zaangażowani w szukanie Boga, gdy nie chcemy tego robić, gdy nie chce nam się tego robić. Innymi słowy, psalmista mówi, że musimy się czasami zmusić do tego, żeby gorliwie szukać Boga w trudnych sytuacjach. So in 119, 68, a więc w psalmie 119, wiersz 68, says, are good, God, good. psalmista mówi, Boże, jesteś dobry i czynisz to, co dobre. Naucz mnie Twoich ustaw. So więc are są some basic tools for success? A więc, jakimi narzędziami posługuje się psalmista, żeby osiągnąć sukces czy owocne życie? How do we find the of God in our w jaki sposób znaleźć Boga w naszych poszukiwaniach? And I myślę, że musimy wrócić z verse 68 do verse 66. Musimy cofnąć się do wiersza 66, gdzie psalmista mówi: naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Pierwszy place to look for the goodness of God is in the scriptures, because it says: teach me good discernment. Pierwsze miejsce, gdzie winniśmy szukać Bożej dobroci jest Pismo Święte, ponieważ tutaj psalmista mówi, naucz mnie trafnego rozsądzania. I to słowo naucz mnie w języku hebrajskim mówi właśnie o pouczeniu. Możemy być pouczeni w jeden tylko sposób, badając pismo learn about god's character ucząc się z pisma bożego charakteru see how he operates in different situations in scripture wpatrując się w to w jaki sposób bóg w różnych sytuacjach działa and in this way then you can be on the alert when you run into situations that are similar as to how god handled i gdy my znajdziemy się w podobnej sytuacji, możemy znaleźć odniesienie w Bożym Słowie, jak Bóg działał w życiu innego człowieka, który przeżywał coś podobnego do nas. I po tym, jak psalmista tutaj wzywa do bycia pouczonym przez Boże Słowo w wierszu 66. Kolejnym krokiem, które, który psalmista tutaj wskazuje, to być posłusznym temu, co Bóg nam powiedział. On mówi, wierzę Twoim przykazaniom. To inny sposób mówienia: mam pewność, że Innymi słowy, psalmista mówi Wiem, że to, co mówisz w Twoim Słowie Jest godne spolegania na tym Widziałem, jak działasz w przeszłości Na podstawie Pisma I teraz w tej samej sytuacji Mam pewność, że możesz działać w sposób i będąc teraz w podobnej sytuacji, wiem, że możesz zadziałać w odpowiedni sposób w mojej sytuacji i mogę na tobie polegać. In, then after and God's I po tym, jak nauczymy się Bożych standardów i będziemy w nie wierzyć, w wierszu 67 znowu jesteśmy pouczeni, aby być posłusznym Bożym wymaganiom. Zobaczcie, co tutaj jest napisane w drugiej części tego 67 wiersza. 67 na początku tego wiersza mówi o tym, że wpadł w problemy. Mówi, zanim zostałem upokorzony, błądziłem. Ale teraz mówi, strzegę Twego Słowa, czyli jestem posłuszny Twojemu Słowu. Co mówił w 67, że nauczyłem od doświadczenia, że nie following Twoich drogów jest egregious to moje zdrowie. On mówi, że z własnego doświadczenia przekonał się, że nieposłuszeństwo Bożym wskazówkom jest szkodliwe dla własnego zdrowia. To jest szkodliwe dla duchowego zdrowia. Ale mówi też: nauczyłem się, że jest błogosławieństwo w posłuszeństwie. I mówi, i w wierszu 71 mówi że ma wręcz rozkosz, przyjemność w tym, jak Bóg skorygował jego życie. In verse 71 he makes a humble statement. Tutaj w 71 wierszu takie pokorne zdania wypowiada. Mówi, dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył Twoich ustaw. Czy my zajmujemy taką samą postawę, gdy do naszego życia przychodzą różne trudności, czy mamy taką właśnie pokorną postawę zaakceptowania tych trudności jako Boże lekcje, Bożą korektę, Bożą przemianę, której dokonuje w naszym życiu, czy też Mamy taką postawę wiary i ufności, że Bóg przeprowadzi nas, bo jest dobry, przeprowadzi nas przez te doświadczenia w swojej dobroci. 12, w Nowym Testamencie to samo czytamy w liście do Hebrajczyków, w dwunastym rozdziale i dziesiątym wierszu. I to już zaczyna się od wiersza dziewiątego, gdzie czytamy Szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tam ci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas ten zaś czyli Bóg czyni to dla naszego dobra abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości So as God's children discovering the goodness of God a więc jako Boże dzieci odkrywające dobroć Boga y, uczymy się, że przychodzą one przez y, zrozumienie Bożych standardów, przez naszą wiarę w Boże standardy, posłuszeństwo Jego standardom, i w która przychodzi, gdy nie tych i rozkoszowaniem się Bożą korektą nas, dyscypliną, kiedy odstępujemy od tych standardów. Now, what is God's for his elect based upon his goodness Jakie więc są Boże oczekiwania wobec Bożych wybranych, jeśli chodzi o dobroć Boga? We we'll look at the elects, the expectation for his elect a więc spójrzmy na te Boże oczekiwania wobec Bożych wybranych. embrace the gospel. I te wymagania Bóg stawia nam dlatego, że Jego dobroć pozwoliła nam zrozumieć i przyjąć Ewangelię. And because He has expressed his goodness to us, i jako, że on wyraził tę dobroć wobec nas, then he expects us to pursue and display his goodness both inside and outside the church. To też Bóg oczekuje od nas, że będziemy teraz przejawiać jego dobroć zarówno wewnątrz Kościoła, jak i na zewnątrz wobec ludzi tego świata. And we widzimy to w Galatian 6, 10. I widzimy to w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale i dziesiątym wierszu. Apostoł Paweł mówi, przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary w jaki więc sposób my przejawiamy dobroć Boga w nas wobec tego świata. By Traktując ich w odpowiedni sposób, okazując im szacunek, bez względu na to, czy są w Kościele, czy poza Kościołem. To, to, co jest tragiczne, to fakt, że przez wiele wieków ludzie w Kościele uważali, że tym, którzy są poza Kościołem, nie należy się szacunek. And Paul is making gdy Paweł wypowiada to ten nakaz w Galacjan 6:10, he probably thinking of the example of Jesus, especially in his own life. Myśli najprawdopodobniej o przykładzie Pana Jezusa, który on zademonstrował swoim życiem. Because in Matthew 5:44, which we've already touched on, ponieważ w Mateusza 5:44, o czym już troszkę mówiliśmy, Jezus powiedział, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I jeśli jest jedna rzecz, którą w Akcie 9, i jeśli możemy się czegoś nauczyć z dziejów apostolskich z dziewiątego rozdziału, to widzimy Pawła, który był wrogiem Boga przed swoim nawróceniem, prześladowcą Kościoła, do tego, że był zniszczym, i anyone, który named allegiance do Jesus. Do tego stopnia, że mordował, prześladował, jak tylko mógł, dokuczał wszystkim, którzy wyrażali swą wiarę w Jezusa Chrystusa. But, um, say, well, so so bad, Ale Bóg nie powiedział do Pawła: Skoro tak mnie traktujesz i mój lud, no to ja nie okażę ci dobra. Uh, instead, Widzimy natomiast Boga, który zniża się do Pawła i okazuje dobroć temu, który jest Bożym Wrogiem. And this made a upon Paul. I to e, wywarło na Pawle trwałe wrażenie. Because he brings this concept up again in Romans chapter 5, verse 10. Wspomina o tym w liście do Rzymian w piątym rozdziale i dziesiątym wierszu. Now, he in mind, Chociaż e, mówi tutaj w liczbie mnogiej, najprawdopodobniej ma siebie samego na myśli. Jeśli bowiem Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. This great work of that every with the to wielkie dzieło pojednania, którym możemy się radować, będąc pojednani z Ojcem is not the result of us being good or doing something that was pleasing in God's eyes. Nie jest wynikiem naszej dobroci czy tego co my zrobiliśmy, co podobałoby się Bogu. It's it's because God chose to overlook the enemies that we were to him and to allow us to experience his goodness through the gospel of grace. Bóg postanowił y nie, Bóg postanowił nie, nie traktować nas według tych wszystkich złych rzeczy, które zrobiliśmy, ale raczej okazać nam dobroć dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa i Jego dziełu. Jak więc zdefiniujemy dobroć jako atrybut Boga? One of the Louis Berkhoff, Louis Berkhoff, jeden z teologów, Louis Berkhof, says, uh, God's attribute of goodness is that God can be defined as God dealing beautifully and kindly with all of His creatures. Definiuje atrybut dobroci Boga w ten sposób, że Bóg pięknie i życzliwie obchodzi się ze swoimi stworzeniami. To jest ciekawe, że używa słów pięknie i życzliwie opisując dobroć Boga. Natomiast Charles Rari mówi, że jest to dobroczynna troska Boga o jego stworzenie. And so in this definition by Ryry, a więc w tej definicji Rariego, he saying that God looks upon His creation with care and concern and and deals with their needs. On twierdzi, że Bóg właśnie w takiej dobroczynności troszczy się o potrzeby swojego stworzenia. Then uh, McCallum comes closer to the meaning of the Greek and the Hebrew words in his definition. Macalum natomiast jest bliższy w swojej definicji znaczeniu tych greckich i hebrajskich słów, którym się przyglądaliśmy. Ponieważ on tutaj dodaje to, ten element moralnej sprawiedliwości. Uh, Makalum twierdzi, że Bóg zawsze aktywnie promuje prawdę i sprawiedliwość. I like how Grudem defines the goodness of God. Mi natomiast podoba się definicja Grudema, jak on definiuje dobroć Boga. He says, że Bóg jest ostatni standard of good and all that God is and does is worthy of approval. Mówi, że Bóg jest ostateczną, najwyższą normą dobra i wszystko, czym Bóg jest i co robi, jest godne uznania. So is good is in the of God. A więc cokolwiek jest dobre, już zawiera się w charakterze Boga. A jeśli chcemy zobaczyć dobre w charakterze Boga, to musimy szukać dobre w doświadczeniach, które przychodzi z trudnych sytuacjach jeśli chcemy dostrzec dobroć Boga, to musimy też jej wypatrywać w tych różnych trudnych okolicznościach, które mają miejsce w naszym życiu. So what we're going to do now is uh, take a break and when we come back, then we can ask any questions, you can ask any questions regarding uh, the attribute of God's goodness or uh, other questions of the attributes that we've looked at this week. Zróbmy teraz chwilę przerwy i po przerwie będziecie mieli możliwość zadawać pytania dotyczące tego atrybutu, czy też tych poprzednich, które omawialiśmy w ostatnich dniach. So we'll 15 we'll Czyli 15 minut przerwy i zakończymy mm -hmm. pytaniami i odpowiedziami. Zostały nam 25 minut, zostało nam 25 minut. Więc jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że wszystko jasno było powiedziane i wszystko rozumiecie. Czy możecie powiedzieć mi, czego uczycie się o Bogu, wpatrując się w Jego atrybuty? Czy coś nowego dowiadujecie się z tych wykładów? W pewnym sensie w nic nowego, tylko przypominam sobie o tych Jest bardzo budujące. I would say, with a great respect, that it's nothing new in a sense, but it's good to refresh and remind ourselves again mm -hmm. about how great God is, about His attributes. I prawda jest taka, że potrzebujemy ciągłego i ciągłego przypominania sobie. Za każdym razem, gdy nauczam atrybutów Boga, a już czynię to jakieś 20 razy, to już dwudziesty raz teraz, widzę coraz większą wspaniałość Boga, i widzę, jak te atrybuty układają się pięknie w jedną całość w Bogu. Ja, ja myślę, że jest pośród nas, może inaczej, pośród słuchających tych, tego nauczania sporo osób, które usłyszawszy te, te, to, to, ten przekaz Mm -hmm. I think for many of us who are listeners, uh, when we hear about the attributes of God, we many of us, for the first time actually can identify them and uh, later on uh, be able to see them as we read the scriptures but also uh, to uh, see it how it works in our lives mm -hmm. and I would say for myself that uh, this is one of the uh, main uh, positive uh, response in my case that I see how we can put it in practice, that it's not something just in theological books out there, mm -hmm. but it is something which uh, changes our lives, mm -hmm. changes our way of looking at things. Ja powiedziałem, dodałem tylko do tego, co Ty powiedziałeś mm -hmm. z mojej perspektywy, że to, co dla mnie jest istotne w tym rozważaniu Bożych atrybutów, to to, że one nie pozostają w kategoriach teorii teologicznej, ale właśnie są przedstawiane w taki sposób, że pomagają nam zobaczyć, jak w świetle tego, jaki Bóg jest, jak ma wyglądać nasze życie, jak charakter Boga wpływa na nasze codzienne postępowanie, więc jest to bardzo praktyczne, to nie jest jakaś teologia, która po prostu tylko jest wiedzą w głowie, ale jest to Praktyczne poznawanie Boga, które wpływa na nasze codzienne życie. Oczywiście na nasze uwielbianie Boga, nasze, nasz podziw Bogiem i, i, i nasze posłuszeństwo Bogu. Pamiętam, jak nawracałem się lat temu, 35 około. I remember when I first became a Christian 35 years ago. And I remember being touched by God at one of the services. And I remember a conversation with people who came up to me. And I asked them a question What shall I do now? <laughs> so on Tuesday, I asked you a similar question. Even though I am much further in, our, in my walk with God it's been 35 years ago when I started even though I would myself be able to tell many people how they should live so I still but yet I still ask this question tego, co jest Bogu miłe, what is co pleasing to God and what's not. And today I, I was able to hear a teaching zadaniem na, na Boga jest is to follow good God by showing goodness in our lives czy jesteś gotowy rozwinąć tą, tą myśl, you like to, to coś uh, say something Chyba powiedziałeś wszystko, poza tym, że przypomniał mi się taki wiersz z księgi Jeremiasza. Ponieważ przysłuchuję się jak Twoje rozważanie atrybutów Boga wpływa na Twoje myślenie. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni moich 45 lat chodzenia z Bogiem nigdy tak naprawdę nie słyszałem, żeby ktoś nauczał atrybutów Boga. A w księdze Jeremiasza 9, 23 i 24 it says, Thus says Yahweh, let not a wise man boast in his wisdom. Tak mówi u niech. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością. And let not a mighty man boast in his might. I niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i mnie zna. jestem Iż ja, Jahwe, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Jahwe. I często słyszę, jak ludzie cytują te wiersze, gdy wzywają innych do zbawienia. Ale dziwię się, że wielu ludzi nie odczytuje tych wierszy jako zachętę do tego, żeby poznawać Boga w Jego atrybutach. Tam jeszcze tutaj z tyłu było pytanie. I think this context that you show, both linguistic context and historical context of some passages, it helps us to mm -hmm. clarify and uh, make our knowledge more uh, united. Mm -hmm. I would agree with you. I think that uh, we as teachers need to put linguistics and historical background into our teaching a lot more than we do. Całkowicie się z Tobą zgadzam i uważam, że wszyscy, którzy nauczamy Biblii powinniśmy wykorzystywać tę naszą wiedzę i też mówić o tych aspektach językowych, jak i historycznych, w kontekście których Słowo Boże jest zapisane. Because I'm a big advocate of the thinking that says, if I say a word, Ponieważ wiem, że gdy wypowiadam jakieś słowo, that word is, going to be as many może być tak, że różne osoby, które słuchają tego słowa, mogą mieć totalnie inną definicję tych słów. Mogą zupełnie inaczej rozumieć to samo słowo, które wszyscy słyszą. So to me, when we talk about God's goodness, a więc dla mnie, gdy na przykład mówimy o dobroci Boga, nie zakładam, że wszyscy w pomieszczeniu mają tę samą definicję dobroci. Nawet gdyby tak było, że mielibyście wszyscy tę samą definicję dobroci, jeśli wasza definicja nie pokrywa się z biblijną definicją, no to wtedy też nie zrozumiemy Bożego przekazu na temat dobroci. Więc dziękuję za tę uwagę. Może jeszcze jakieś uwagi czy pytania? Bardzo proszę. Amelka. I'm looking at the attributes of God and I'm thinking about them I see greatness of God and a smallness of man mm -hmm. how great God is and how little I am and even those things that are good in my life I see how they take their source in God he is the one who by his greatness and goodness to I to jest piękna uwaga, w której e, mówisz o pokorze. And I like what it says in Micah chapter six, verse eight. I e, bardzo lubię ten wiersz z księgi Michaasza z szóstego rozdziału, wiersz 8. And it says, He has told you, O man, what is good. On powiedział Ci człowieku, co jest dobre what does Yahweh of you? i czego Jahwe wymaga od ciebie. But to do justice, abyś wypełniał prawo, to love kindness, okazywał bratnią miłość, and walk with your God. I w pokorze chodził ze swoim Bogiem. To so jest a great comment that you make because it fits right in with what Micah is saying. Więc to, co mówisz, idealnie pokrywa się z tym, co prorok Michał powiedział.. Yeah. Alright, any final we close down for the Czy jeszcze jakieś ostatnie myśli zanim zakończymy nasz wieczór? Dla mnie było wielką radością być z wami te kilka dni. I'll look forward to seeing you again for the final five or six i mam nadzieję, że zobaczymy się znowu, aby przyjrzeć się tym ostatnim sześciu atrybutom Boga. I jeszcze zakończymy modlitwą, także poproszę, byśmy powstali. Nie, nie, nie, nie, Z Kochany Panie, jak dobrze mieć ten czas, by Wsłuchać się w Twoje Słowo, rozmyślać o Twojej dobroci, wpatrywać się w Twój majestat. Prosimy, byś przez Twojego Ducha Świętego zapieczętował w naszych sercach to wszystko, co mogliśmy sobie przypomnieć, co mogliśmy się dowiedzieć, co mogliśmy lepiej, głębiej zrozumieć. Prosimy, Panie, dopomóż nam być wykonawcami. Tego Twojego słowa i Twojej woli, aby nasze poznawanie Ciebie nie było bierne, ale byśmy byli aktywnymi wykonawcami Twojej woli przez poznanie Ciebie i przez doświadczanie coraz większej twojej łaski w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, co mówisz do nas, za brata Hala, Gleba, którzy przyjeżdżają taki kawał drogi aby służyć nam tymi wykładami. Błogosław ich, Panie. Błogosław tą jutrzejszą ich usługę w Toruniu, później w Warszawie. Modlimy się, byś był z nimi, błogosławił ich w ich pracy, w ich służbie dla Ciebie. Bądź uwielbiony. Amen.